Pobiegliśmy. Gdy przedarliśmy się przez tłum do alejki okrążającej staw, ujrzeliśmy zapłakaną, może dwunastoletnią dziewczynkę z warkoczykami. Wymachując lalką, wskazywała na pusty wózek i próbowała coś tłumaczyć przez łzy, ale jej słowa zagłuszał jazgot otaczających ją kobiet. – Mój Boże! – wykrzyknął Syfon. – To przecież Aśka Wolska! – podbiegł do niej. – Aśka, co się stało? – O, Dzidek, dobrze, że jesteś! – z płaczem rzuciło mu się w ramiona. – Ukradli Bubę, wyjęli z wózka. Tylko na chwilę odeszłam i ukradli. – Bubę? – no Przecież znasz ją. To moja najmłodsza siostra. Takie małe, łysawe brzydactwo z trzema zębami. Porwana, ukradziona, a oni śmieją się ze mnie. Ci wszyscy ludzie i nie chcą uwierzyć, że w tym wózku miałam bubę. Żywe dziecko, a nie lalkę. Chodź, opowiesz nam wszystko dokładnie, powiedziałem. Zabraliśmy Aśkę w ustronne miejsce parku i posadziliśmy na ławce koło zepsutych huśtawek. Teraz mów. – rzekł Syfon. Aśka otarła oczy i nos, a potem zaczęła opowiadać. – w tej cukierni nad stawem sprzedają ostatnio bardzo dobre lody. Ile razy jestem w parku, zawsze je kupuję. Dzisiaj też miałam wielką ochotę, ale byłam z Bubą i bałam się zostawić ją samą nawet na chwilę, bo obiecałam mamie, że nie spuszczę z niej oka. Ale nie mogłem jej zabrać do cukierni, bo mama zabroniła mi wyjmować ją z wózka. Z wózkiem do środka nie wpuszczają, więc dulczę, smętnie jak na pokucie, a tu ktoś mnie zagaduje. Patrzę na ławce koło mnie, siada osoba kobieta, nie bardzo ładna, miała grube szkła na wyłupiastych oczach i szerokie usta. Trochę była podobna do żaby, ale miła. Poczęstowała mnie irysami, a potem z wielkiej torby wyciągnęła grzechotkę i fikuśny smoczek, pewnie zagraniczny. Dała bubie do zabawy. Zdziwiłam się, że takie rzeczy nosi przy sobie, ale powiedziała, że to dla małej siostrzenicy na imieniny i że jeszcze kupiła jej dużą, wspaniałą lalkę. Sięgnęła do torby, pokazała mi i zapytała, czy mi się podoba i czy chciałabym się nią pobawić, ale ja zamiast na lalkę patrzyłam na ludzi wychodzących z cukierni z apetycznymi lodami w rękach. Ona to zauważyła i powiedziała, widzę, że masz ochotę na duży rożek tego smakołyku, no to pobiegnij i kup sobie. A ja będę tu spacerować niedaleko i przypilnuję twojej małej siostrzyczki. Więc pobiegłam. W drzwiach cukierni obejrzałam się na Bubę. Spała spokojnie z grzechotką w rączce. Po minucie wracałam z lodami, a tu dziwny szum nad stawem i gromada wystrojonych ludzi. Okazuje się, że przyjechała młoda para z orszakiem ślubnym i wynajęli specjalną łódź przerobioną na gondolę, taką jak w Wenecji. I będą ich nagrywać na wideo na tle wierzb, stawu i łabędzi. Wszyscy Biegną popatrzeć, więc ja też biegnę Biegniesz? Marszczę czoło z emocji I robi mi się gorąco Ale przedtem oczywiście oglądam się na bubę Zapewnia śpiesznie Aśka I co? Nic wózek stoi jak stał, buba w wózku z grzechotką w rączce śpi spokojnie, więc przyglądam się jak panna młoda w welonie wsiada do gondoli a tu starsza pani w czarnym kapeluszu prosi mnie, abym jej wyjęła muszkę z oka, więc wyjmuję ale najpierw oczywiście zerkam na bubę i co? Nic, buba wciąż smacznie śpi, więc załatwiam tę panią w czarnym kapeluszu a tu koło mnie przelatuje piłka no to ją łapię i pędzę do dzieci które rzuciły piłkę pędzisz? krzywię się, a, ale najpierw Oczywiście oglądam się na Bubę, Aśka dodaje śpiesznie. I co? Pytam nieco już zniecierpliwiony. Nic, Buba śpi jak zaklęta, więc przez chwilę podrzucam piłkę z dziećmi, a tu nagle widzę Elka z Kaśką w alejce. Idą puszczać latawca, więc zagaduję do nich i oglądam latawiec. A, ale najpierw oczywiście zerkam na Bubę, zapewnia skwapliwie. I co? Sapie mocno już zniecierpliwiony. Nic, bubę wciąż kima. Z grzechotką? Właśnie, więc bawię się latawcem, a tu nad stawem nowe zamieszanie. Ludzie krzyczą, że pijany wędkarz wpadł do wody i wszyscy biegną zobaczyć. Więc i ty też biegniesz, kończę zjadliwie. A, ale najpierw oczywiście zerkasz na bubę, dodaje syfon. A buba oczywiście śpi, sapie. O, oczywiście, spokojnie, dodaje syfon. Z grzechotką w rączce, cedzę przez zęby. — Niewinny bobasek śpi, tylko że to nie była buba, ale podłożona na jej miejsce lala. — Skąd wiesz? — zdumiona Aśka zamrugała oczami. — Spojrzałem na syfona, syfon na mnie. — Poziom Aśki jest zupełnie beznadziejny. — Łatwo się było domyśleć — powiedziałem. — – Ten, kto ukradł ci siostrzyczkę, podłożył na jej miejsce wielką lalkę z grzechotką, żebyś myślała, że tam w wózku jest wciąż buba, żebyś jak najdłużej niczego nie podejrzewała i nie robiła alarmu. – A także, aby potem trudno było przekonać ludzi, że miałaś w wózku żywe dziecko, a nie lalkę – dodał syfon – po prostu ktoś zrobił cię w konia. Aśka wykrzyknęła – to ta pani w grubych okularach, to ona ukradła bubę. – No, no, patrz, bąbel, jaka bystra! – zadrwił syfon. – Szkoda, że dopiero teraz rozjaśniło ci się w płochej główce, ty lekko duszko, lekko duszyco, roztrzepanico! – zrzędziłem, badając skrupulatnie wózek. – Przez to ta porywaczka pewnie uciekła już? – Daleko, nie z gulico, Gapo i nie dbaluszyco, mruczał zdenerwowany syfon, oglądając dokładnie lalkę, smoczek i grzechotkę. No tak, wszystko już jasne, rzekł po chwili i pokazał mi, co odkrył. Chyba tak, powiedziałem i pokazałem mu, co ja odkryłem. Zatem nie mamy ani chwili do stracenia, ani maleńkiej chwileczki, dorzucił syfon. Pędzimy, zbieraj się Aśka, mi się popilnuje wózka. Co chcecie zrobić? Aśka otarła łzy i spojrzała na nas z nadzieją. Jak to co? Chrząknął syfon. Łapać złodziejkę. Złapiecie ją? Aśkę nawiedziły Wątpliwości Nie wiem, zdenerwował się Syfon Kradzież nastąpiła co najmniej pół godziny temu Ale jeśli ta złodziejka nie wsiadła jeszcze do pociągu Skąd wiecie, że chciała wsiąść do pociągu? To sprawa d-d. Zająknąłem się ze zdenerwowania Dedukcji, wyręczył mnie Syfon Tak jest, dedukcji I d-d. De, de... Znowu utknąłem I detektywistycznej rutyny Dokończył Syfon z naukową powagą – Nie rozumiem – wyznała Aśka i znów zaczęła pochlipywać. – Nie szkodzi. Jak urośniesz, zrozumiesz. – A teraz gazem. – Syfon poderwał się do biegu. My za nim. Ale, ale w tej samej chwili usłyszeliśmy gwizdek. – Obejrzeliśmy się. – To Dudek, nasz nowy przyjaciel. Nadjeżdżał na swoim inwalidzkim wózku na pełnych obrotach. Gdzie tak zasuwacie? – wysapał. I czemu ona beczy? Pędzimy na dworzec zachodni, odparłem. Ale co się stało? Jakaś kobieta porwała dziecko, siostrę Aśki. Opowiedzieliśmy krótko przebieg wypadku. Jesteśmy pewni, zakończyłem, że uciekła z dzieckiem na stację Warszawa Zachodnia. Skąd ta pewność? Dudek ściągnął brwi. Mamy dowody. No, nie zupełnie dowody, ale chcieliście powiedzieć poszlaki. O, właśnie – tak to się nazywa, poszlaki. Jakie poszlaki? Okrągłe, niebieskie oczy Dudka wpatrywały się w nas uważnie. Zbadaliśmy wózek, a także lalkę, smoczek i grzechotkę. Wszystko, co zostawiła ta kobieta, dokładnie sprawdziliśmy. Me, me, me, metodycznie, zakończył syfon. I pe, pe, pedantycznie, uzupełniłem. Możesz nam wierzyć, niczego nie przeoczyliśmy. Wierzę, ale streszczajcie się. Popędził nas Dudek. Wyniki były po, po pozytywne, oświadczyłem. W wózku wprawdzie niczego ciekawego nie znalazłem, ale za to w koszu na śmieci zauważyłem papierową torbę po irysach, którymi ta porywaczka częstowała Aśkę, a w tej torbie, w tej torbie oprócz papierków po cukierkach, skórek pomarańczowych, ogrysków i różnych innych odpadków, dostrzegłem... Tu pozwoliłem sobie na małą, efektowną pauzę. Dostrzegłem skasowany bilet kolejowy z Radomia do Warszawy z dzisiejszą datą. Oto on, podałem go Dudkowi, starając się ukryć rozsadzającą mnie detektywistyczną dumę. To jeszcze nie wszystko, zabrał głosy Syfon. Ja na nodze lalki zauważyłem uwiązaną metkę. Salon zabawek, raj dzieci, c ciepłoż i N. niepluiski Radom. A na grzechotce znalazłem napis pamiątka z Warki. Warka jest po drodze do Radomia, czyli wszystkie poszlaki wskazują, że ta kobieta jest z tamtych stron. A zatem wydedukowaliśmy, że skoro wysiadła na stacji Warszawa Zachodnia, to na pewno będzie też chciała odjechać z tej stacji i tam ją będzie można przyskrzynić. Dudek słuchał z rosnącym zaciekawieniem. – Jak wyglądała ta podejrzana facetka? – przerwał moje dalsze wywody. – Szczupła, w grubych okularach, szerokie usta, twarz jakby żabia. – Wystarczy – uciął Dudek. – Musicie zmienić plan. – Jak to? Przecież poszlaki wyraźnie wskazują. – Zaprotestowałem, że… Czy, – Czy żeśmy to źle wydukowali? – Owszem, wydedukowaliście bezbłędnie, że porywaczka jest z Radomia, ale podjęliście nietrafną decyzję, gdzie jej szukać. To, że rano wysiadła na tej stacji, wcale nie znaczy, że teraz tam ją znajdziecie. A gdzie? W zoo, odparł spokojnie Dudek. Co? Co powiedziałeś? W ogrodzie zoologicznym na Pradze. Dudek spojrzał na zegarek. I macie duże szczęście, dodał, bo dziś zoo będzie otwarte dopiero o dwunastej, więc zdążycie na czas. — Sprawdź, misiu, na wszelki wypadek, czy dobrze zapamiętałem. Misio Kieistut zajrzał do notesu. — Zapamiętałeś bezbłędnie. Dziś przed południem całe zoo ma być zamknięte z powodu kręcenia filmu pod tytułem Panna i Lew.